Tym razem naszym gościem jest pani Katarzyna Kajdanek. Pani Katarzyna jest socjolożką, pracuje w Zakładzie Socjologii Miasta i Wsi Uniwersytetu Wrocławskiego i zajmuje się naukowo między innymi, suburbanizacją. Pierwsza książka dotyczyła suburbanizacji na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia. Natomiast druga książka dotyczyła suburbanizacji już takich mniejszych miast, mniejszych i średnich miast w Polsce, pod tytułem Suburbanizacja po polsku. I właśnie ta książka jest przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania. Temat dotyczy bardzo takiego powszechnego zjawiska w miastach, nie tylko w Polsce, w miastach całego świata. I chciałam się na początek zapytać o to, na czym w ogóle polega dla Ciebie fenomen tej polskiej suburbanizacji. Czym w Polsce suburbanizacja, ta polska suburbanizacja wyróżnia się w stosunku do takich obrazów i klisz, które mamy, które często pochodzą z, z miast z zachodu <śmiech> szeroko rozumianego, z miast Stanów Zjednoczonych na przykład? Mm -hmm. y na, na początek się przywitam. Dzień dobry, dobry wieczór i, i bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest chyba pierwsza okazja, kiedy rozmawiam przy tak dużym i, i, i zacnym gronie jeden na jeden o, o mojej książce i to sprawia mi dużo przyjemności, ale jednocześnie jest takie zawstydzające, ale jakoś postaram się to udźwignąć, te, te, te emocje. Jeżeli chodzi o tę różnicę, to chyba ta, która Jakość dla mnie zawsze była najbardziej interesująca i chyba to było coś, co mnie uderzyło jako efekt, efekt analiz. To było dostrzeżenie takiego oto faktu, że ludzie, którzy się wyprowadzają pod miasto, Pozostawiają właśnie swoje mieszkania w, w miastach, na czasami osiedlach blokowych, czasami mieszkania w zniszczonych XIX-wiecznych kamienicach, i właśnie albo samodzielnie budują, albo kupują dom pod miastem. Nie robią tego z przyczyn, które można by nazwać przyczynami antymiejskimi. To znaczy, to nie jest ucieczka od bardzo szeroko opisywanych w literaturze amerykańskiej, bolączek miasta. To nie jest ucieczka od niebezpieczeństw o charakterze fizycznym. Znaczy nikt nie mówi o tym, że wyprowadził się z miasta, bo nie wiem, bał się, że sąsiad mu zrobi krzywdę, albo że dziecku coś grozi, że dziecko wpadnie w złe towarzystwo, czy coś takiego. To w ogóle nie był ten argument. Nie wyprowadzają się też te osoby, z którymi ja rozmawiałam z miasta, z przyczyn, które można by nazwać jako takie, nie wiem, doskwierające ze względów, powiedziałabym, jakichś takich ściśle ekologicznych. Czyli, że pierwszoplanowa kwestia to jest na przykład, nie wiem, jakiś bardzo duży poziom hałasu, czy na przykład zanieczyszczenie, to w ogóle nie pojawia się jako pierwszoplanowy argument, gdzieś oczywiście na dalszych, na dalszych etapach tych wyjaśnień, tych rozmów tak, takie wątki się ujawniają, ale one nie są pierwszoplanowe, natomiast to co jest absolutnie pierwszoplanowe to jest zwykła ekonomiczna kalkulacja, Niestety, bo to jest też źródło później wszystkich problemów. To jest ekonomiczna kalkulacja, która dotyczy wyłącznie przeliczenia, ile za określoną kwotę pieniędzy mogę kupić metrów kwadratowych działki, czy właśnie domu. W tych kalkulacjach nie uwzględnia się na przykład kosztu czasu poświęcanego potem na dojazd do miasta, kosztów benzyny, czy innych kosztów społecznych, ale to jest po prostu ekonomiczna kalkulacja, jeżeli mamy rodzinę gdzieś tam na wstępnym etapie swojego funkcjonowania jako, jako gospodarstwo domowe i powiedzmy ich zdolność kredytowa to jest jakieś nie wiem 350-400 tysięcy złotych powiedzmy jeżeli wszystko w ich życiu poszło względnie z neoliberalnego punktu widzenia właściwie, to oni w mieście, takim jak Wrocław, są w stanie kupić, próbując jeszcze umieścić w tym kredycie jakieś pieniądze na wyposażenie, czyli powiedzmy to jest kredyt tam 110%. Mówię o tych czasach, kiedy ja robiłam badania, bo teraz oczywiście wiemy, że, że, że to się wszystko bardzo zaostrzyło. Oni są w stanie kupić we Wrocławiu jakieś 58 metrów kwadratowych, co przy korzystnych wiatrach to są trzy pokoje, czy też trzy izby z kuchnią. I właściwie tyle. Nie mają do wyboru spektakularnych lokalizacji. To nie będą mieszkania dobrze skomunikowane z centrum miasta. To nie będą mieszkania, które są podłączone do sprawnej sieci transportu publicznego. Czasami deweloper, <coughs> jeśli ma dobre serce, postawi kawałek placu zabaw albo nie wytnie wszystkich drzew. Ale to jest właściwie taki standardowy pakiet, na który te osoby mogą liczyć. No i teraz, kiedy siadają jakiegoś wieczoru z kartką i liczą sobie, ile za te same pieniądze mogliby mieć metrów kwadratowych plus y, własnego ogródka, y, bo ta, ta kwestia właśnie tego, że to będzie własny ogródek, bardzo działa na, na wyobraźnię, wychodzi im, że mniej więcej dwa razy więcej. Oczywiście im dalej to jest od miasta, tym ta relacja jest korzystniejsza. W zależności od tego, y, y, jak... Ta działka, czy ta inwestycja deweloperska jest ulokowana względem szlaków komunikacyjnych, ta cena się waha, ale nie zmienia się jedno, że w proporcji cen to mieszkanie pod miastem, ten dom pod miastem za tę samą kwotę oferuje dużo większy metraż. I teraz biorąc pod uwagę dominujące motywacje, czyli to co mówiłam. Ludzie nie opuszczają miasta jako tak, znaczy nie chcą porzuca, porzucać miasta ze względu jak, ze względów jakichś, nie wiem, e, e, niedoceniania czy, czy negacji e, e, tych takich miejskich wartości czy miejskiego stylu życia. Tylko oni odrzucają fatalny habitat odrzucają te degenerujące się mieszkania w blokach, z których ci, którzy mogli już się wyprowadzili, no bo jeżeli one budowa były budowane gdzieś tam w latach 60., 70., a przypominam, że mniej więcej wciąż około 40% Polaków mieszka w wysokościowej zabudowie blokowej. Jeżeli opuszczają XIX-wieczne XIX kamienice, w których w niektórych przypadkach we Wrocławiu toalety wciąż są na półpiętrach i toalety w mieszkaniach można było sobie zrobić, ale najczęściej to jest interwencja nielegalna i tak dalej i dalej, to to czym są zainteresowani to jest właśnie poprawa swojej sytuacji mieszkaniowej. Przy czym tak jak mówię, ta poprawa ogranicza się do poczucia, że wylądujemy na większym metrażu, a za oknem będzie kawałek zielonego, jakiejś tam trawy, ogródka i że to będzie nasze. Znaczy tak symbolicznie, bo Jest. najpierw to przez wiele lat będzie banku, ale, ale później, to będzie, później to będzie nasze. Więc tak podsumowując, ta polska suburbanizacja wynika z ekonomicznej kalkulacji, i ona polega na tym, że ludzie są wypychani z fatalnych mieszkań w mieście. A nie z tego, że negują miejskość jako taką i nagle stają się tak w cudzysłowie chłopomaniakami czy, czy, czy wieśniakami, jak oni sami o sobie mówią. I wyprowadzają się na wieś, żeby celebrować wiejskość. Jako antytezę odrzuconej miejskości. To nie jest, to nie jest tak. No to, czyli rozumiem, że jakby ten... Aspekt ekonomiczny rzeczywiście bardzo mocno jest podkreślony, jeżeli chodzi o tą specyfikę polskiej suburbanizacji. I to pewnie dzieje się i w przypadku tych takich największych polskich metropolii, jak uh -huh. Wrocław, Poznań, Warszawa. Uh -huh. I z tego, co pisałaś w książce, też jest podobnym argumentem dla um, tych osób, które wyprowadzają się z tych mniejszych czy średnich Aha. miast polskich, uh -huh. a co jest takiego bardzo specyficznego dla tego procesu suburbanizacji właśnie w tych małych i średnich miastach, który uh -huh. tak naprawdę dla e, osób, które mieszkają w tych największych miastach kraju, e, wydawałoby się, że, że, że, że ta suburbanizacja w mniejszych ośrodkach nie istnieje, że ona tam uh -huh. nie funkcjonuje. Uh -huh. e, natomiast no, twoje badania pokazują zupełnie coś innego, że uh -huh. ona jest bardzo żywa. prawda? Uh -huh. e, to tak, um, pierwsza różnica o której chciałabym powiedzieć, czy ona mnie doprowadzi do tej, do tej specyfiki suburbanizacji małomiasteczkowej, to jest ten wątek, który powiedziałabym pojawia się jako gdzieś tam w drugiej, może w trzeciej kolejności jako argument dla wyprowadzki. Ci, którzy wyprowadzają się z wielkich miast, ponieważ mają do dyspozycji lepsze rynki pracy i na tych rynkach pracy odnoszą większe sukcesy, to pojawia się też w nich dużo silniej wyrażana potrzeba do zaznaczenia swojego statusu, podkreślenia swojego statusu materialnego właśnie przez to, żeby się nie tylko wyprowadzić do domu, który będzie o nich zaświadczał, ale też do tego, żeby się wobec tej społeczności, w której się znajdują, zdystansować. Mam tutaj na myśli zarówno taki dystans przestrzenny, czyli Pojawiają się płoty, pojawia się nadzór wideo, w niektórych co bardziej ekskluzywnych lokalizacjach pojawia się nawet coś, co się nazywa grupą interwencyjną na wezwanie, więc jak ktoś się nagle poczuje zagrożony, nie wiem, tam pianiem koguta albo rykiem maszyn rolniczych na polu, to może zadzwonić po taką ekipę, która, która przyjedzie na żądanie i, i usunie te. Te, te zagrożenia i te, te niebezpieczeństwa. Więc pojawia się bardzo silna potrzeba, żeby się zarówno przestrzennie, jak i symbolicznie zdystansować do tego otoczenia. Moim zdaniem to wynika też z tego, że ci, którzy funkcjonują w tym wielkomiejskim środowisku, po prostu nie mają ani w swoim własnym, indywidualnym, biograficznym doświadczeniu i też w niewielkim stopniu w doświadczeniu biograficznym swojej, swojej rodziny, nie mają e, wspomnienia, ani właśnie e, doświadczenia życia na wsi. Znaczy po prostu nie, nie, nie, nie wiedzą, tak? nie wiedzą, co to oznacza. Ym, posługują się może jakimiś tam stereotypami, itd. Natomiast ci, którzy wyprowadzają się na suburbia miast małych i średnich, ze względu chociażby na to, że e, dystans pomiędzy tymi suburbiami, a właśnie małymi czy średnimi ośrodkami miejskimi jest mniejszy. Znaczy, on jest mniejszy w sensie fizycznym. Tak? To, są, to jest czasami kwestia, nie wiem, półkilometrowego spaceru. I jesteśmy od suburbiów w granicach tego właśnie małego, małego miasta. I też ze względu na mniejszy, powiedziałabym nieco, nieco słabiej się zaznaczającą potrzebę zakomunikowania swojego statusu symbolicznego w mojej ocenie ci, którzy funkcjonują w tych suburbiach mało i średnio miasteczkowych, oni są bliżej tej starej tkanki wsi. Mhm. E, powiem o tym na przykładzie, e, na przykładzie korzystania z usług, e, albo jeszcze ostrzejszym przykładzie korzystania z edukacji, chociaż tutaj może do, do szkół nie będę na razie sięgać, bo, bo może jeszcze do tego tematu wrócimy, ale powiem o usługach, e, na przykład Osoby, które wyprowadzają się z, z wielkich miast, na przykład wyprowadzają się z Wrocławia na suburbia, mają we Wrocławiu swojego ulubionego fryzjera. Za tę usługę, nie wiem, strzyżenia z modelowaniem płacą 150 zł albo i więcej, czekają na wizytę 6 tygodni, no bo tyle się czeka, one to mają wpisane gdzieś tam w, w swoją pamięć spraw do zorganizowania. Na ich suburbiach pojawia się salon fryzjerski, on ma tam właśnie odpowiednią francusko brzmiącą nazwę, jest ładnie zorganizowany i tak dalej. Ta sama usługa kosztuje złotych 65. Zł. Pomimo tego, że w obszarze decyzji mieszkaniowej kierują się rachunkiem ekonomicznym, to tutaj, jeżeli mają do wydania nieco mniejszą kwotę, to dużo bardziej decydujący będzie prestiż, będzie poczucie, że korzystają z usługi, która jest wyższej jakości, a przede wszystkim jest znowu okazją do tego, żeby pojechać do miasta, trochę w nim pobyć mhm. i ta usługa fryzjerska zaczyna być elementem właśnie tej, tego praktykowania miejskości. Osoby, które się wyprowadziły na suburbia miast małych i średnich i, i to bardzo wyraźnie widać w, wtedy, kiedy pytałam ich o to właśnie, gdzie robią zakupy, gdzie korzystają z takich usług osobistych, gdzie się wybierają do lekarza i tak Nie mają aż tak dużego problemu, żeby zmienić trochę swoje praktyki mhm. i jeżeli zauważają, że gdzieś tam na suburbiach jest na przykład właśnie fryzjer, nie mają problemu z tym, żeby tam pójść, spróbować, być może się przekonać do tych mhm. usług, a to, że cena jest niższa, to jeszcze działa jakby dodatko, z dodatkową korzyścią, czy postrzegają to jako taki powiedzmy aspekt też swojej przedsiębiorczości i zaradności, że oto nie tylko zaoszczędziły na tym fryzjerze, ale też zaoszczędziły czas, bo na przykład nie musiały jechać do miasta specjalnie i gdzieś tam, gdzieś tam kolejkować. Więc to mógłby być taki przykład na to, oczywiście jeden, jeden z wielu, przykład na to bycie troszkę bliżej i sfery usługowej, ale też sfery społecznej, mhm. właśnie na tych, na tych suburbiach miast, miast małych i średnich. Mhm. Um, no to jeżeli jest tak, że te, że te osoby czasami są trochę bardziej związane z tym suburbią, do którego się wyprowadzają, um, no to moje kolejne pytanie będzie właśnie dotyczyło tych relacji między osobami, które, um, które przenoszą się na te suburbia a tymi, którzy już tam mieszkają, czyli mieszkańcami tych mm -hmm. starych wsi, na których, naj... mm -hmm. na których najczęściej te suburbia się pojawiają, mm -hmm. jak ta relacja wygląda właściwie? Czy to jest taka relacja zupełnie anonimowa, obojętna, czy mm -hmm. to jest relacja konfliktowa? W jaki sposób tam w tych miejscach, w których, których prowadziłeś swoje badania mm -hmm. to wyglądało? Tu sytuacja jest bardzo złożona. Sytuacja jest bardzo złożona i można by powiedzieć, że znaczy ona jest rozpięta na kilku kontinuach. Ja nie wiem, czy uda mi się je wszystkie, wszystkie zrekonstruować, ale można by rozpocząć od takiej kwestii po prostu najprostszej może, związanej z emocjami. To znaczy z, z jakimi emocjami, e, jakie emocje wywołuje pojawienie się tych nowych osadników e, w osiedlach podmiejskich. E, spotkałam się z takimi przykładami, kiedy wprowadzka nowych osób e, do przestrzeni starej wsi i to jest dosyć istotne, ponieważ mam na myśli sytuację, w której... E, Małżeństwo z dwójką dzieci kupuje dom, który właściwie był już prawie ruiną, z jakimś tam obejściem, otoczony właśnie sąsiadami po jednej po drugiej stronie i wiza widrogi drogi też sąsiadami, zaczyna robić remont, przywraca ten dom do jakiegoś tam stanu, rekonstruuje płotek, sadzi kwiaty itd to małżeństwo jako reprezentanci właśnie suburbanizacji i nowego osadnictwa wchodzą w tę społeczność w bardzo dobry sposób znaczy są witani jak swoi i wręcz powiedziałabym, że pełnią taką funkcję nawet stymulującą czy inspirującą do tego, żeby na przykład też zająć się swoim płotem, żeby może odświeżyć elewację, żeby może coś tam z kwiatkami zrobić i tak Są jakimś tam stymulatorem nowych, nowych stylów życia. To jest ciekawe, bo oni są... Ta, takie osoby są uchwy, jakby są, da się je uchwycić w statystykach, bo oni są nowymi mieszkańcami, mhm. ale z mojej perspektywy są podwójnie jakby przyjaźni, ponieważ oni nie dokładają swojej cegiełki do tego fatalnego zjawiska rozlewania się zabudowy. Znaczy, oni są skupieni na tym, żeby, żeby właśnie starą zabudowę przywrócić, przywrócić do życia. To jest bardzo fajne. Ale są też historie, kiedy właśnie ktoś wchodząc w starą tkankę wsi, wywoła emocje bardzo, bardzo negatywne. Będzie postrzegany jako ktoś, kto się wywyższa, kto ostentacyjnie, nie wiem, parkuje swój samochód, nawet jeżeli nie ma tam żadnej ostentacji, zachowuje się w sposób, którego najbliżsi, najbliżsi sąsiedzi, ale po prostu też wspólnota nie akceptuje. Dużo bardziej negatywne emocje budzą nowi osadnicy, którzy funkcjonują w dużych enklawach nowej zabudowy. To znaczy zazwyczaj jest tak na tych wsiach, że albo nowe domy powstają w kolejnych pasach zabudowy, jakby w głąb pól i gdzieś tam się pojawia jakaś droga, która do nich prowadzi, czyli od strony drogi przy, przy drodze, przy ulicówce mamy stare domy, a w głąb powstają nowe, albo mamy po prostu całe osiedle, które gdzieś tam kawałek za starą wsią się pojawia z jakimś tam właśnie dopiskiem, nie wiem, że to jest nowe coś tam, albo coś tam siedlisko, albo jeszcze jakoś e, inaczej, albo czasami bez nazwy administracyjnej, ale e, mieszkańcy e, sami e, kują dla tych miejsc określone nazwy. Teraz jak mamy do czynienia z takim dystansem fizycznym, to znaczy wyraźnie widać, że jest stara wieś i widać, że jest nowe osiedle. Mamy do czynienia z wyraźnymi różnicami w zakresie estetyki i architektury, no bo jest stara wieś, która ma swoją specyfikę pewną tożsamość przestrzenną, nawet jeżeli o kategoriach ładu i tak dalej możemy dyskutować i się spierać, czy on tam istnieje. No to jednak znowu nie dyskutując o estetyce większości nowych katalogowych domów podmiejskich. Tam jest po prostu inny ład i jest inna estetyka. I to zderzenie jest bardzo, bardzo widoczne. Dodatkowo mieszkańcy z tej starej części wsi no nie powiem, że opierając się na wiedzy, raczej na stereotypach, przesądach i pewnych przekonaniach, e, obdarzają tych mieszkańców nowej, nowej części, e, no, czasami charakterystykami, a czasami epitetami. Mhm. E, znaczy zazwyczaj uważają e, na ich temat, że są po pierwsze dużo młodsi, po drugie e, są dużo bardziej zamożniejsi, po trzecie są dużo bardziej sekularyzowani, tutaj jest takie hasło, które gdzieś tam w badaniach padło, które to dość dobrze opisuje, że starzy w niedzielę chodzą do kościoła, a nowi w niedzielę jadą do akwaparku i właściwie nie ma takiej przestrzeni, która umożliwiała, zarówno fizycznej, jak i społecznej, która umożliwiałaby zakrojone na szerszą skalę kontakty, które pozwoliłyby być może trochę przełamać tę barierę stereotypu. Natomiast co jest ciekawe, co, co zauważyłam, pomiędzy starymi, a nowymi mieszkańcami y, zawiązują się relacje ekonomiczne i one y, mają swój początek czasami właśnie w momencie zakupu działki no bo jednak gdzieś tam szczególnie, jeżeli mamy do czynienia z taką indywidualną aktywnością, to, to pierwszy krok to jest właśnie zakup działki. Bardzo często za, jakby oprócz właśnie tego, że następuje wymiana, wymiana pieniędzy i, i ta, ta transakcja ekonomiczna związana z zakupem działki, to nowi mieszkańcy wynajmują tych przedstawicieli, tej, te, te, te, tych właśnie mieszkańców lokalnych, osiadłych. Na przykład do pilnowania e, gdzieś tam zostawionych materiałów budowlanych. Wynajmują ich, jeżeli mają takie umiejętności, do budowania tego domu. E, później, kiedy już ten dom powstaje, to na przykład e, gdzieś tam, nie wiem, młodszych przedstawicieli tej lokalnej społeczności. Najmują do koszenia trawy, dziewczyny do pilnowania dzieci. Ale oprócz tego, i to szczególnie na tych suburbiach, na tych suburbiach znaczy szczególnie tam, gdzie się wielkomiejscy mieszkańcy wyprowadzają na suburbia, a tam jeszcze jest jakaś aktywność rolnicza i działalność rolnicza, no to oczywiście kupuje się produkty. Jajka, czasami mleko, jeżeli tam jest na przykład jakaś koza. Te relacje ekonomiczne się, się pojawiają. Znów można dyskutować, czy one są symetryczne, czy one mają taki trochę charakter, no właśnie, nie wiem, pańszczyzniany, jakiegoś wyzyskiwania? No ale ja wychodzę z założenia, że obie strony się musiały po prostu na tę, na tę relację zgodzić jakoś. Jasne. A, a jak to wygląda w tych społecznościach? Zwłaszcza w przypadku, jeżeli to są, tak jak mówisz, te. Enklawy w jakiś sposób odseparowane od tych starych, mhm. starszych, starych wsi, czy, czy mieszkańców, którzy już tam w, w danym obszarze mieszkali. To czy między tymi ludźmi, którzy w końcu ich łączy w jakiś sposób e, podobna historia, jeżeli uh -huh. chodzi o to, uh -huh. em, tak jak em, o tym piszesz, biografię mieszkaniową. Uh -huh. tak? Każdy uh -huh. z nich w pewnym momencie zdecydował się, że opuści miejsce. swoje miasto uh -huh. rodzinne albo nierodzinne uh -huh. i z, wybuduje dom gdzieś em, tutaj w okolicy mm -hmm. będzie takim banitą, co jest mm -hmm. bardzo fajnym mm -hmm. określeniem. Tak, rymuje się z kosmita. E, tak. Mi się bardziej kojarzyło z banitą. Ale... A, o, to też ładne. Tak. E, i, um, I czy w takim razie ta ich wspólna biografia mieszkaniowa w jakimś sensie mm -hmm. podobna ich jakoś łączy, czy, mm -hmm. e, czy oni tej wspólnoty nie szukają? E... W mojej ocenie oni tej wspólnoty nie szukają. Znaczy, po pierwsze wynika to z tego, że nie mają za bardzo przestrzeni, zarówno fizycznej, mhm. znaczy nie mają po prostu takiego miejsca, nie mają przestrzeni publicznej, jak i nie mają specjalnie czasu ani okazji do tego, żeby sobie nawzajem to, to podobieństwo zakomunikować. Mhm. Jeżeli się pojawiają takie okoliczności, które już wymuszają rozpoznanie, że oto mamy do czynienia z kimś, kto jest podobny. To znaczy, na przykład, mamy psy, albo na przykład widzimy, że sąsiad również, nie wiem, grywa w golfa. No w golfa to może nie, ale w jakąś tam, nie wiem, w jakąś tam piłkę na przykład. Albo mamy dzieci w podobnym wieku, to dzieci jako ten, ten czynnik łączący, to zresztą jest osobny, osobny temat. Albo na przykład, nie wiem, widzimy, że sąsiadka z równym upodobaniem jak my zajmuje się ogrodem. To to jest taka okazja, żeby trochę próbować przełamać ten dystans. Ale z tego co zauważyłam w tych, w tych rozmowach, w tych opowieściach, to to nawiązywanie kontaktu, jeżeli w ogóle zachodzi, to ono się dzieje przez płot. Bo, bo właściwie no, y, trudno od razu nie wiem, kogoś zaprosić do domu albo do kogoś pójść do domu. Nie ma neutralnych przestrzeni, y, które pozwoliłyby zagęścić trochę te okazje do spotkań, do styczności i tak jak mówię rozpoznać się jako osoby podobne. Y, oczywiście w zależności od tego jak jest zorganizowane samo osiedle, ta sytuacja może być zróżnicowana, bo tak jak opowiadałam Basi właśnie wcześniej, wiem, że jest na przykład pod Krakowem takie osiedle, które absolutnie przeczy temu wszystkiemu, co ja mówię na temat braku wspólnoty i braku współpracy, Ponieważ tam jest takie osiedle, na którym sąsiedzi w ogóle od czasu do czasu zamykają w ogóle dla ruchu całą ulicę, która na tym osiedlu jest. Urządzają pikniki. Właściwie dzieci mogą się bawić dowolnie w domach wszystkich rodzin. To po prostu jawi się to jak jako rodzaj jakiejś takiej podmiejskiej komuny. Ludzie wymieniają się na przykład w podwożeniu dzieci do szkoły, w, we wzajemnym siebie pilnowaniu, świętują e, nieustająco właściwie. Tą to jest taki festiwal sąsiedztwa po prostu w takim miejscu. E, no być może zaszedł tam jakiś e, zbiór czynników e, i o charakterze, nie wiem, społecznym wynikającym z tego, kim są te osoby. Może pojawił się jakiś jeden lider, który pokazał, że można może po prostu ludzie z jakiegoś powodu chcieli i no coś kliknęło, najprościej rzecz ujmując, ale moim zdaniem, znaczy moim zdaniem, tak wynika z, z tych moich badań o ograniczonym oczywiście zakresie, że dominującym sposobem podejścia do sąsiada jest właściwie takie postrzeganie go w roli takiego trochę darmowego stróża. Tak? No, bo nie wszyscy mają tę ekipę interwencyjną na, na wezwanie. Więc stróż to jest ten sąsiad to jest po prostu taki, taki darmowy stróż. Wymieniam z nim taką oto usługę, że dogadujemy się niemalże bez słów, że jak nas nie ma, to sąsiad czujnym okiem patrzy, co się dzieje z domem. Jak sąsiad wyjeżdża, to my czujnym okiem patrzymy, co się dzieje z domem ewentualnie możemy gdzieś tam, nie wiem, zadbać, czy brama jest zamknięta i tak dalej, ale raczej nie ma mowy o tym, żeby na przykład zostawiać sobie klucze i nie wiem, wchodzić do przestrzeni prywatnej domu, podlewać kwiaty i tak dalej. Jedynym momentem, czy jakby jedynym typem okoliczności, które wywołują jakiegoś takiego ducha wspólnoty, znaczy duch wspólnoty to jest za dużo powiedziane, jakiś taki moment współpracy, są kryzysy, to znaczy jeżeli na przykład nagle się okazuje, że nikt porządnie nie sprawdził danych w geodezji i po jakichś tam opadach zaczynają się podtopienia i wszyscy na tym cierpią, że gdzieś tam wzbiera jakaś rzeczka i tak dalej. Albo na przykład jeżeli się okazuje, że potrzebne jest wybudowanie kawałka jakiejś nie wiem, drogi, jakiejś trasy, żeby gdzieś tam dojechać, bo już wszyscy mają dość brodzenia w błocie. Albo na przykład dostrzeżony jest problem jakiegoś, nie wiem, potrzeby przestrzeni zabaw dla dzieci. To wtedy pojawia się jakby ta, taka większa skłonność do współpracy, do jakiegoś takiego zebrania się, przedyskutowania pewnych rzeczy. Tylko że najczęściej to jest tak, że mieszkańcy są gotowi podpisać jakąś petycję ale najchętniej delegują jakby, realizację tych spraw gdzieś tam, właśnie nie wiem, do urzędu gminy czy gdzieś tam indziej. Prawda? I kiedy sprawa zostaje załatwiona z sukcesem, no to ten duch współpracy właściwie ulatnia się tak jak sen złoty, aż do następnego kryzysu. Natomiast być może gdzieś tam takie okazje yy, sprzyjają, że jakieś tam relacje czy więzi pomiędzy, pomiędzy tymi mieszkańcami się nawiązują, ale na pewno nie jest to dominujący rys funkcjonowania ludzi w tych osiedlach podmiejskich. Okay. To jeszcze zadam jedno pytanie, zanim tutaj zaprosimy resztę osób do włączenia się do, do tej rozmowy. Yy, tutaj w Twojej książce pojawia się bardzo ciekawa perspektywa, która nie zawsze jest ujmowana w badaniach społecznych, a, a zawsze wiele wnosi. To jest ta perspektywa tych suburbanitów młodszych wiekiem, mhm. czyli dzieci, młodzieży, mhm. ale też osób, które mają pewną specyficzną sytuację, na przykład kobiety, które nie pracują, czyli jakby cały czas są w mhm. tym domu, mhm. do którego się przeniosły kiedyś z mhm. mężem czy partnerem. Mhm. I um, może coś powiesz o, o, mhm. o tej takiej grupie, która ma czasami inne potrzeby, czasami jest mhm. zaskoczona tą, tak, tą ale jest niewi generalnie jest niewidzialna. A, trochę, a no nie? właśnie, mhm. a rzadko kiedy się pojawia w tych, mhm. w tych komentarzach dotyczących suburbanizacji. Mhm. Znaczy przyznam się, że gdzieś tam od czasu do czasu wraca do mnie myśl taka, żeby wrócić na suburbia raz, że one się zmieniają i być może to całe moje czarnowictwo, z którego tutaj się spowiadałam, to ono już nie jest aktualne, bo właśnie upłynął czas, ludzie mieli więcej tak okazji, żeby się spotkać. Ale jeśli bym wróciła, to jednym właśnie z tematów, którym chciałabym się bliżej przyjrzeć, jest właśnie sytuacja po pierwsze kobiet, a po drugie osób, które się na suburbiach starzeją. Bo to jest moim zdaniem bomba tykająca, która wybuchnie i nikt nie jest na nią przygotowany. Znaczy starsze osoby, które w latach swojej ekonomicznej świetności wybudowały duże domy, licząc na to, że będą tam mieszkać ich dzieci i wnukowie. Oczywiście nic z tego nie wyszło w większości przypadków. Domy są ogromne, domy są drogie, są trudne w utrzymaniu, bo to są oczywiście zazwyczaj piętra. Natomiast w okolicy wciąż i jeszcze pewnie długo nie będzie infrastruktury społecznej pozwalającej się osobom starszym poczuć bezpiecznie. Znaczy możemy zapomnieć o szpitalach, możemy zapomnieć o sprawnie działających pogotowiach, możemy zapomnieć o takich usługach nawet opieki dziennej. Tego tam po prostu nie ma i bardzo długo nie będzie. Nie wiem czy, nie wiem, czy kiedykolwiek. Ale to, to jest jakby coś, co gdzieś tam... Wciąż, wciąż w głowie mam i, i to byłby taki powód, dla którego bym wróciła, wróciła na suburbia, ale o dzieciach. Z tą sytuacją dzieci to jest, to miałam taką, taką trudność, że wiele osób nie chciało w ogóle, bo ja nie rozmawiałam z dziećmi, bo to, to byłoby jakby etycznie, z, z punktu widzenia etyki badawczej nie, niezbyt dobre. Rozmawiałam z rodzicami o dzieciach. I sytuacja wyglądała tak, że bardzo trudno było od rodziców wydobyć takie naprawdę szczere i od serca wypowiedzi na temat tego jak oni uważają, że tym dzieciom na suburbiach jest, jak w ogóle wygląda organizacja życia. Ja myślę, że to wynika po części z tego, że wszyscy mają taką tendencję, żeby jednak prywatyzować pewne, pewne kwestie ale ze względu właśnie na to, że nie, nie mówią o tym otwarcie, wytwarza się taka oto sytuacja, że coś, co moim zdaniem jest po prostu problemem społecznym, jest strukturalnym problemem, który dotyczy większości dzieci i młodzieży na suburbiach, przez ich rodziców, przez ich opiekunów jest postrzegane jako prywatny, rodzinny problem. Y Oczywiście kwestia sytuacji dzieci jest zróżnicowana ze względu na ich wiek, ale być może nawet bardziej, znaczy to jest z wiekiem powiązane. Bardzo istotny jest moment, w którym nastąpiła wyprowadzka na suburbie, bo jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której wyprowadzka pod miasto wydarzyła się w takim momencie, że dziecko jest malutkie, i ono właśnie ma taką, taki komfort, że gdzieś tam może sobie wypełznąć do ogrodu, matka czy opiekunka czuje taki komfort psychiczny, że nie musi drżeć, że coś tam się stanie i tak dalej. I potem ono sobie gdzieś tam na tych suburbiach wzrasta, to gdzieś powiedziałabym mniej więcej tam do drugiego, trzeciego roku życia jest ok. Potem zaczynają się problemy, bo trzeba zorganizować opiekę żłobkową albo nianie i tu już zaczynają się problemy. Dużo trudniejsza sytuacja, ale to jest jakby tak, coś, co wywołuje określone strategie w rodzinie. Dużo, z dużo trudniejszą sytuacją mamy do czynienia wówczas, kiedy wyprowadzka na suburbia oznacza dla dziecka wyrwanie z kontekstu grupy rówieśniczej, jakiejś takiej wspólnoty podwórkowo, znaczy no, też nie chcę tutaj uprawiać jakiejś demagogii, że dzieci spędzają czas na podwórkach, bo nie spędzają, ale... Jakiegoś takiego środowiska koleżeńsko-rówieśniczego, które gdzieś tam w tej przestrzeni miasta było i było organizowane, gdzieś tam zaczynało się w szkole po prostu. To, że właściwie okazja do tego, żeby gdzieś tam się po szkole troszkę po mieście poszwendać, gdzieś trochę później, czy na przykład w ogóle w przypadku nastolatków spędzać czas na mieście, w momencie, kiedy się jest nastolatkiem mieszkającym na suburbiach, to jest po prostu dramat. Znaczy w tym sensie dramat, że to dziecko nie chce rezygnować ze swojego dotychczasowego stylu życia. Rodzice, żeby uciszać konflikty, zamieniają się w darmową taksówkę i jakby za cenę tego, żeby nie mieć codziennie w domu afery, która jakby jest pod takim hasłem, dlaczego się wyprowadziliśmy do tej dziury zabitej dechami i tak dalej, zniszczyliście mi życie i tak dalej, i tak dalej. Żeby nie słyszeć tego codziennie, mówią, okej, okay, wszędzie cię zawiozę, zewsząd cię przywiozę i tak dalej. No i oczywiście w momencie, kiedy dziecko kończy, nam tyle lat, że może zrobić prawo jazdy, robi to prawo jazdy, kupowany jest kolejny samochód i ten nastolatek uzyskuje jakąś tam autonomię i niepodległość. Natomiast zanim to się wydarzy, no to po prostu w domu jest wiecznie wojna. Kto przywiezie, kto odbierze, kto zawiezie, o której ma wrócić, dlaczego musi wracać, dlaczego nie może nocować w domu koleżanki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Najszczęśliwsze są te dzieci, które są dorosłe. Znaczy, jeżeli rodzice wpadają na taki pomysł, że o to wybudują się pod miastem, to te dorosłe dzieci mówią super, będziemy wpadać na grilla, tylko jeszcze powiedzcie, czy aby na pewno zostawiacie to mieszkanie w mieście, bo przecież może się przydać i tak dalej. No a więc w tym przypadku tych dzieci takich trochę bardziej niezależnych, i jeżeli jeszcze właśnie mamy do czynienia z tym ekonomicznym zabezpieczeniem, że mieszkanie w domu, mieszkanie w mieście zostaje. To one po prostu zyskują dacze, tak, do której wpadają jak mają ochotę, a jak nie, to nie. Natomiast no właśnie, jak rodzice zaczną się starzeć i zaczną podejmować temat, co z tym domem, no to wtedy temat wróci. No, wtedy, ten temat, wtedy ten temat wróci. E, oczywiście to jest jakby też taka uproszczona wizja, bo e, trzeba powiedzieć, że są takie osiedla podmiejskie, szczególnie w tych zamożniejszych gminach, które bardzo dobrze dbają o infrastrukturę. Znaczy są fajne boiska, chociaż niestety to są zazwyczaj jakieś orliki, więc bawią się na nich chłopcy, dziewczyny są z tego trochę wyłączone, pozostaje zawsze pytanie, gdzie one mają spędzać czas. Ale nie wiem, powstają, powstają baseny, powstają jakieś takie małe, gminne czy wioskowe domki kultury czy ogniska kultury i tam się, tam się coś dzieje. Chociaż no generalnie wiejskie świetlice, które były za grube miliony europejskie, europejskich funduszy wyremontowane, one niestety zazwyczaj stoją, stoją puste, ewentualnie służą do organizacji jakichś tam komercyjnych imprez z gatunku tam właśnie chrzciny, komunie, wesela, stypy. Natomiast nie ma, nie ma tam pomysłu na to, jak wprowadzić jakiś program takiej regularnej aktywizacji i, i takiej no po prostu oferty kulturalnej, która mogłaby dzieciaki i, i mieszkańców przyciągnąć. Także no właśnie, chciałabym podkreślić to, że rodzice dzieci podmiejskich nie jesteście sami. To nie jest wasz indywidualny problem. To jest problem, który dotyczy większości tych, którzy wychowują dzieci na suburbiach. Domagajcie się prawa do suburbiów, bo, bo wasze życie jest bardzo trudne. To tym optymistycznym akcentem. Tak, no cała ja, cała ja. Tak, <grym> może tutaj zaproszę do włączenia się. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to zachęcam. Albo może ktoś ma jakieś pozytywne historie, Albo pozytywne z suburbią, historię. żeby tak ocieplić. Proszę bardzo. Mieszkać w mieście, ale mieć ten kawałek zielonej mm -hmm. yy, Nie, kwestia, kwestia działek jakoś się nie pojawiała. Yy, być może to też wynikało stąd, yy, że yy, mam wrażenie, że moda w ogóle na myślenie i traktowanie tych działek miejskich, ogrodów miejskich jako takiej właśnie przestrzeni ekologicznej, ekspresji albo właśnie zrelaksowania się bez konieczności posiadania domu pod miastem, że ona się pojawiła troszkę później, bo ta druga książka to jest 2012 rok. Jak weźmiemy jeszcze pod uwagę proces wydawniczy, całe opracowanie i tak dalej, no to, to, to są dane gdzieś tam sprzed 7-8 lat, a wydaje mi się, że cała ta dyskusja na temat roli ogródków działkowych i to jak one są, jaką one mogą właśnie taką funkcję spełniać, to wydaje mi się, że to jest coś, co gdzieś tam pojawiło się może z, z 2-3 lata temu. Więc może dlatego, jakby nie było to w ogóle w orbicie myślenia, że można po prostu mieć działkę i podobne korzyści bez konieczności fundowania sobie tej podmiejskiej traumy. To tak czasami może, może wyglądać. Mhm. Też jeszcze przepraszam, bo może być też druga kwestia, na przykład związana z tym, że te działki są zawsze jakoś tam dzierżawione, że chyba tego nie można wykupić, na, na własność. To sama zasada nie. takich obrótów no. działkowych i się kłóci z koncepcją, że one tak. mają być onakowość, a są w relacji do zakupu ziemi gdzieś po miastu, czyli w Ile działek. Tak, nie Być może... Tak, być, by, być to, może, bo wydaje mi się, to, że też bardzo duże znaczenie ma po prostu to poczucie własności. Nie? że to jest nawet jeżeli jest właśnie na, na kredycie bankowym, że przynajmniej kiedyś to będzie moje. Ta presja społeczna do tego, żeby mieć mieszkanie, mieć dom, bo tam wiad wiadomo kto wynajmuje, no kto wynajmuje? Studenci, a to nie jest poważne życie. Jak chcesz się ustatkować, mieć poważne życie, to kredyt i tak dalej, prawda? Być może też właśnie ta kwestia, że może i działka byłaby fajna, ale to nigdy nie będzie moje może to też mieć jakiś tam wpływ, że w ogóle się tego nie bierze pod uwagę jako, jako takiej realnej alternatywy, nie? No mhm. i ale to jest, to jest bardzo fajny pomysł. To, utrudniają takie, powiedzmy, normalne życie, bo mhm. drogi są wąskie na, na tym założeniu tych ogródków działkowych. Woda jest w zimie często mhm. wyłączana mhm. i tak dalej. Mhm. Nie ma definicji prawie kanalizacji mm -hmm. i, i te wszystkie... Tak, to nie to, jest nieskomfortowe to po rzucę, prostu. Je, tak, to mm -hmm. Wydaje mi się, że jeżeli Pani mówi, że z badań wynika właśnie, że ta przeprowadzka ma właśnie taki charakter, no ludzie myślą racjonalnie uśredniając, że albo właśnie w kierunku takim, że za daną kwotę pieniędzy mogę mieć więcej albo własne, ale jednak za miastem, albo albo to jest to zasada taka, że, że rzeczywiście zależy im na tym, żeby, żeby zademonstrować swój status, no to te przesłanki akurat słabo się wpasowują. Mm -hmm. Tak. To. Jak pan powiedział o tej racjonalności, to, to ja jeszcze sobie tak pomyślałam, to zresztą pamiętam, że też właśnie Filip Springer, który też <kluzm> przecież jest stąd i, i, i u was kościł. On, e, pamiętam, że w, do swojej książki e, e, wspomina zawsze taką rozmowę z jedną z mieszkanek, którą poprosił o to, żeby ona zrobiła listę plusów i minusów zamieszkiwania na suburbiach. I jak ona usiadła do robienia tego, to natychmiast zrezygnowała, bo jakby zdała sobie sprawę, że tam po stronie minusów jest tego wszystkiego dużo więcej. Dla mnie problem z tą racjonalnością polega na tym, że ona na wstępnym etapie podejmowania decyzji o zakupie, właśnie ogranicza się wyłącznie do tej kalkulacji metrów kwadratowych, nie bierze w ogóle pod uwagę tych innych kwestii. To jest, yy, czyli właśnie chociażby kosztów dojazdu, tych kosztów społecznych, konfliktów w domu, zmęczenia i tak dalej. Natomiast yy, no, można to w pewien sposób zrozumieć, yy, ponieważ tak jak yy, wcześniej wspominałam, yy, yy, mieszkańcy, którzy się wyprowadzają, nie mają dostępu do doświadczenia innych ludzi na temat tego, jak to jest yy, mieszkać na suburbiach. Znaczy, to jest jakby w kontekście polskim na tyle nowy fenomen, znaczy tego bycia pomiędzy, tak? bycia pomiędzy środowiskiem wiejskim a funkcjonowania zawodowego, edukacyjnego itd. w mieście. I w ogóle też zarządzania domem jako takim, bo to, to, też, jest, to też jest fenomen. No, domek jednorodzinny zawsze był marzeniem Polaków, to badania Cebosu pokazywały od, od zawsze, ale my nie bardzo wiemy, jakby z czym to się je. Znaczy, nie mamy takiego, duża część z nas nie ma takiego doświadczenia. Prawda? Kiedy w obszarze naszej biografii mamy zamieszkiwanie w, w zabudowie wielorodzinnej najczęściej. Nie? Znaczy, mnie zainteresowało ten element własnościowy, to co się mm -hmm. powiem, letu, czyli 30-letnie kredyty na mm -hmm. budowanie, tego domu. się, że to jest bardzo ważny wątek. Pytanie jest takie, czy tego typu studia dotyczące kwestii własności, mieszkań z tych domów, dla długości kredytów, wpływu o tej presji ekonomicznej, mm -hmm. czy one też były uwzględnione w, w tym badaniach, które realizowałaś, ewentualnie Pewnie będzie dosyć pesymistyczne, że mm. nie będzie tych i na, na i co Natomiast to, co mnie <coughs> bardzo zainteresowało, to ta teza, że te naprawdę Polacy nie mają w sobie jakiejś takiej kulturowej presji, żeby poza nie z tym funkcjonowały. Były takie tezy forsowane, czy um, stawione przez um, architektów, na no, mm -hmm. ta, ta tendencja do osób, urbanizacji jest wynikiem jakiejś takiej kulturowej um, kulturowego dziedzictwa związanego z worko-szweckiego. Mm -hmm. Faktem jest, że spora część tych budowy z drugiej po lat 90 lat nabierała z Werwancy w Wydawało mi się, że to nie do końca uchwytuje ten problem. Wydaje mi się, że ta analiza twoja, ona oczywiście fajnie wskazuje na ten taki nie tyle racjonalny, co takie pragmatyczne mm -hmm. argumentacje mm -hmm. z przeliczaniem metrów podratowych. Mm -hmm. Jeżeli mogę jeszcze. Dzięki za to, Marku. Ja zacznę, zacznę od tego drugiego wątku. Wiesz co, ja myślę, że o specyfice tych wyników i niewidoczności tego właśnie powiedzmy powrotu do jakichś takich ziemiańskich urstu i dałów, że, że to wynika trochę z tego, gdzie ja te badania robiłam. No powiedzmy sobie szczerze, ziemie odzyskane, dziki zachód, no jaką to bardzo możliwe. Znaczy, ja przypuszczam, że gdyby być może zrobić takie badania w, na, na suburbiach Warszawy albo gdzieś tam idąc bardziej na, na ścianę wschodnią, to, to nie wiem, pod poznaniem, kto wie. Myślę, że to by, to, to by może było, jakby bardziej by, się, bardziej by się uwidaczniało. Właśnie to, że to jest taki właśnie, wiesz, powrót do jakichś korzeni. Nie? A no, na Dolnym Śląsku, no, korzenie to. tak? Nie ma, nie. No, więc ja, ja myślę, że to. Tak, więc ja myślę, że to trochę, trochę, może z tego, trochę może z tego wynikać. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie kredytowe, to to była jeszcze trudniejsza sprawa niż kwestia sytuacji dzieci. Znaczy, pieniądze i wartość kredytu, a wartość tych domów tam i wtedy to była po prostu to, to był obszar do którego tak o tym w ogóle nie mówimy. Ja tam żeby to jakoś sobie też poukładać w głowie ja to po prostu nazywam syndromem słodkich cytryn. Znaczy wiemy, że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Wiemy, że nasz kredyt brany wtedy najczęściej we frankach szwajcarskich w tym momencie kiedy były prowadzone badania, po pierwsze ani się nie zmniejsza, po drugie w relacji do aktualnej wartości tego domu, który był kupowany jako enklawa zieleni, pod lasem, cisza spokój, a do miasta w 12 minut. Zamienia się po prostu w deweloperskie osiedle na 3000 mieszkańców, żeby do, do Wrocławia dojechać w 12 minut, to, to owszem, ale o trzeciej nad ranem zasuwając na, na wszystkich pomarańczowych światłach i nawet jeżeli tam był gdzieś kiedyś jakiś las i była jakaś cisza i spokój, to właściciel tego lasu go wyciął, a działki sprzedał pod, pod zabudowę. Więc yy, yy, ja, na, znaczy, yy, mimo że ja jestem właśnie takim ten czarnowidzem, ma, mało jestem optymistyczną osobą, to ja też nie chciałam yy, tych ludzi. Tak, ja nie chciałam po prostu jakby ciągnąć tych ludzi na skraj jakiejś takiej emocjonalnej, trudnej sytuacji, no bo to znaczy ja, też, ja to rozumiem, że no trudno od nich oczekiwać, nawet jeżeli tak jest, że oni mi powiedzą widząc mnie pierwszy raz w życiu, no wie pani co, no ja po prostu codziennie rano staję z kawą przy oknie i tam gdzie jeszcze rok temu widziałem sarenkę i taką malowniczo kładącą się mgłę i myślałem sobie, że to jest najlepsza decyzja jaką podjąłem w życiu, to dzisiaj mam ochotę walić głową w ścianę, bo widzę jak się buduje kolejny i kolejny sąsiad, a jak przychodzi rata za kredyt to, to, to ja już nie wiem co ja mam ze sobą zrobić. No to i, i tak mam codziennie przy każdej tej codziennej porannej kawie no więc ja też nie oczekuję, że ci ludzie mi to powiedzą otwartym tekstem nie? Ale, ale tak po prostu jest nawet jeżeli oni muszą uruchomić takie mechanizmy psychologiczne żeby sobie ten dysonans usunąć i po prostu nie oszaleć no bo to jest rodzaj takiego codziennego codziennego szaleństwa i codziennego trudnego przeżycia to, no to moim zdaniem oni nie muszą mówić o tym, że tak jest, to jest po prostu element tej rzeczywistości Kredyty dużo wyższe niż były, wartość domu dużo mniejsza niż jest i właściwie szansa na to, żeby się wyprowadzić z suburbiów to jest w, te, w tym momencie jest po prostu ekonomicznie nieracjonalna, bo a, wcale nie byłoby tak łatwo sprzedać ten dom, a dwa, no okej, okay, do czego wracać, skoro na przykład mieszkanie zostało poświęcone na to, żeby ten dom, nie wiem, doposażyć czy coś, no to jest, to jest ta pułapka i teraz... To w powiązaniu z tym, o czym mówiłam wcześniej, znaczy ze starzeniem się e, mieszkańców suburbiów, no naprawdę to jest, to jest bomba zegarowa. No tak, no to akurat chyba jest efekt tego, co jest pod tym przypadkiem, że te badania były robione właśnie w takim okresie, że w 2008, był ten mhm. kryzys, ta tak, franki, ta tak, agamera, tak. Bo przecież nawet jak się popatrzy na to, w perspektywie takiej tych lat, na jakie się taki kredyt bierze, czyli tam powiedzmy, 25 czy 30 lat. To to, że, że, że 5 lat teraz wszystko licze się to w całym roście, to tak naprawdę w perspektywie 25 prawdopodobnie się okaże, że w dalszym ciągu ten kredyt w bankach był lepszy niż kredyt w mm -hmm. łodówkach. Mm -hmm. Także no, to akurat jest chyba. No ale ten stan tak, świadomości było, na tam i wtedy no, no, w sensie, no, był taki... To, to, to tak. jest pewien no, taki, taki, że tak, to akurat tak, było w tym okresie. Tak. Ale to tylko, to tylko sugeruje, że do tematu tak, warto by było wrócić. Tak tak tak tak, wrócić. tak, tak, tak. tak, tak, tak. Wcześniej było na przykład jak się taką operację przeprowadzało 5 lat wcześniej, czyli w latach 2003-2004, to na tym takim właśnie falowaniu mm -hmm. cen nieruchomości mm -hmm. Operacja była akurat korzystniejsza. Ta, krew, to, cały, to nie wiem, tu Paulina jako dziecko wiedziono do suburbia, to może się to, to że nie wszystkie przypadki są internecie Tak, oczywiście, tym, oczywiście. Tak, może być tak, tak, tak, tak. To jeszcze też zależy właśnie od, i od tego miasta, z którego się wyjeżdża, i od miejsca. Tak. Ja potem opowiem, ale jak już włączymy streaming może. <grymne> no. <grymne> Alicja jeszcze w, w sporcie. Na częściowo na moje pytanie tak odpowiedziała, bo e, minusów życia poza miastem jest bardzo dużo, mhm. ludzie borykają się właśnie z minusem problemów. E, w związku z tym moje pytanie, czy jakieś głosy były, wrócę do miasta, mhm. właściwie już jest. Takich no, głosów nie było. No ich było bardzo niewiele i one e, e, były głosami osób, które miały na tyle komfortową sytuację ekonomiczną, e, że sobie e, zostawiły jakieś tam mieszkania, czy jedno, czy, czy mieszkanie w mieście i potem dokonując jakiejś tam zamiany, sprzedaży i tak dalej, zdecydowały się na powrót. Ale ja znam z tych badań, to, to, to wiem tylko o jednej osobie, która planowała coś takiego. I tak, jakby opowiadało, o tak trudnym doświadczeniu, po prostu swoim niedopasowaniu i niemożności dopasowania się do życia pod miastem. Znaczy to była sytuacja, w której na te suburbia w pewnym sensie został przyciągnięty mąż po prostu. I doszło do rozwodu i on po prostu postanowił gdzieś tam w tych ekonomicznych jakichś tam wracać, już niezależnie od tego, co zrobi żona. Natomiast wiadomo, że ja nie mogłam spotkać tych, którzy się wyprowadzili na suburbiach, bo oni wciąż jeszcze tam byli. O możliwości wyprowadzki nie mówili, bo ona jest bardzo ograniczona i może nie chcieli się dołować, ale znam po prostu przykłady gdzieś tam z, od znajomych czy znajomych znajomych, Którzy właśnie wyłącznie dzięki komfortowej sytuacji ekonomicznej byli w stanie porzucić suburbium i wrócić, wrócić do miasta. To, co im najbardziej dopiekało, to była kwestia organizacji procesu edukacyjnego dzieci. Nie byli właśnie w stanie temu sprostać. Jakie będą właśnie społeczeństwa, jak będą ci młodzi, którzy są wzeni przez rodziców, którzy są pozbawieni na Z No, jakby na to pytanie boję się. Boję się odpowiadać. Wiem o, o takiej jednej historii. Ona nie, nie jest z mojej książki, ale gdzieś jest to opowieść, którą usłyszałam niezależnie od tego. O 16 szesnastoletnim chłopaku, który całe swoje życie był wożony. Takie dziecko wychowane na, na tylnym siedzeniu samochodu yy, yy, zazwyczaj matki. I on miał, była jakaś taka kryzysowa sytuacja w domu, że trafił się taki dzień, no, przez 16 lat się nie trafił, ale wtedy się trafił, że on musiał sam wrócić z miasta na te, na te suburbia. I było to dla niego yy, tak trudne doświadczenie, że on nie, nie, by, on nie wiedział jak kupić yy, bilet, w autobusie, w automacie. To są też dzieci, które mają bardzo duży strach przed taką obcością, innością. Znaczy na przykład boją się osób, które wyglądają trochę inaczej niż one. Ja nawet nie mówię o odmienności wynikającej na przykład z innego pochodzenia etnicznego czy, czy czegoś takiego, ale no tego, co jest elementem przestrzeni publicznej w miastach, czyli nie wiem, na przykład panowie złomiarze, Osoby, nie wiem, które zajmują się profesjonalnie karmieniem gołębi i gdzieś tam z takimi tobołkami, z torbami, wyglądają niestandardowo. To wywołuje tak duże napięcie, które właściwie jest chyba jakimś rodzajem takiej społecznej niepełnosprawności. A to są tylko detale, a jest pytanie jakby o cały zakres w ogóle takiego testowania się i, i doświadczenia codziennego życia, którego owszem te, te osoby są pozbawione. Miasta, czyli bardzo fajnie punkcie, tak mm -hmm. to jest miasto, no, ale 10 minut do tramwaju, ale już mm nie -hmm. miesięcy. No i ostatnio się pojawiają ludzie, którzy chodzą i pytają, czy to ktoś będzie sprzedać jakiegoś domu, bo oni mieszkają gdzieś tam ileś kilometrów mm -hmm. od poznania i fajnie są rzucają ogłoszenia, że kupimy dom i tak dalej. Ileś remontów, kapitalnych to, to jednak coś, coś jest na rzeczy. Na, natomiast ten obraz to jest taki, że bo jest to właśnie kwestia, na ile można uogólnić te badania <coughs> Pani i, i, i wyniki i, i, i jak to zależy od czasu i miejsca, tak? mhm. Że mój, mój obraz, który jest po prostu organoleptyczny, bo ja to widzę, jadąc to pociągiem i nie tylko, To dojeżdżam do Poznania z różnych kierunków, że, że nie chodzi o pod miastem, tylko o tanie mieszkanie w bloku i ten blok nawet stoi na polu 20 km od granicy miasta, bo to jest... Mhm to jest kierunek na Pniewy, to jest e, z, za, za plewiskami, tam jeszcze, jeszcze parę stacji, to jest na południe, tu na Wrocławia, to jest Mosina, to, to jest 20 km od Poznania i, i w innych kierunkach. E, w, dlaczego? No, z tych samych powodów, tylko na, na jakby mhm. w niższym poziomie ekonomicznym, tak. Dołączy, tak, to jest pokolenie, pokolenie moich dzieci, czy 30 paru którzy staci z trudem na e, kawalerkę, bez w Poznaniu, ale skoro ma się pojawić dziecko i jest partner czy partnerka, to potrzebne są dwa pokoje okay. z odpowiedną kuchnią I, i wtedy można z, z pewnym kredytem mm. y, kupić te dwa pokoje jak mm. czasie Poznania na polu. Jak jeden z błonańskich radnych powiedział, że to przypomina budownictwo PGR-owskie z lat 70. Czyli jest pomysł, to robi. Mm -hmm. I, i, I to, to jest taki, e, takie spostrzeżenie z tym, że tak, jakiś taki tekst, coś miasto a wieś, bo ten motyw ja. W, w, podsumowaniu to tak. właśnie, że końcimy tą granicę tak. jakby, no przynajmniej jakoś poddać, refleksję, albo wręcz znieść, tak. to mnie to tak. bardzo interesuje. I przeglądamy dane statystyczne dotyczące wsi, w których stoją osiedla bloków, nawet sześciopiętrowych. W Kozi Głowach widziałem takie fajne zdjęcie. To, to są granicze z Poznań w chwili, że na 12 tysięcy mieszkańców. I jest chyba druga, po trzecią, pod względem w wsią w Polsce. Mm -hmm. Policzyłem te inne wsi z taką zabudową, te największe. To mi wyszło, że 60 tysięcy ludzi mieszka w blokach na wsi dookoła Poznania. Tak? Więc, więc jest tu ten, ten problem właściwie, co jest miastem, co jest, co jest wsią i w ogóle jak, jak to ugryźć. Bo doktryna, która rządziła rozwojem miasta, nie była jawna, ale na pewno była praktyczna. To była doktryna u nas ubiegłego, tak, że on był w ogóle miłośnikiem z urbanizacji. Wyjeżdżajcie, ułatwić dojazd. Z okolicznych gmin, przednia szkoły, powiedział, że to zablokuje, to się skandal To była taka doktryna. Natomiast ta doktryna, która którą Miejskie się podpisują, albo przynajmniej to nie trochę tak mogą, to, to jest taka, że jest to praca przejściowa w rozwoju miast, mm. że na Zachodzie też tak było, zwłaszcza jeśli chodzi o Europę, bo Stany to jest inny świat, a po prostu miasta nie mają tak historycznego tak. charakteru. Tak który można porumiewać. Natomiast chodzi o tych historycznych europejskich, że, że Europa też przez ten, ten czas, na czas tego chyba ludzie zaczęli wracać. No i tutaj jakby drugi wątek mm -hmm. e, znaczy o, o, o perspektywy, czy to ja też nie jestem specjalnie optymistą, bo ta zabudowa stoi będzie jeszcze stać co najmniej kilkadziesiąt lat, więc tu ale może tak, jak ktoś mówi o światełko w mm -hmm. tumperu, że ten. 000. Znaczy mi się wydaje, że jest trochę tak, że w tej polskiej rzeczywistości miejskiej czy, czy zurbanizowanej, bo to niekoniecznie jest miejskość jako taka, to te różne rzeczy dzieją się jednocześnie. Znaczy mamy i ucieczkę z miast i powrót innych ludzi do miast, czy tam z innych części miast do, do, do centrów, do zagęszczonej zabudowy, odremontowanych kamienic itd. I wydaje mi się, że to jest po prostu coś, co gdzieś tam wymagałoby dalej studiów i, i namysłu, bo y, znaczy ja nie, nie byłabym w stanie powiedzieć teraz, czyli jakby nie jestem, nie jestem gotowa, żeby powiedzieć, że jakby Wajcha się przychyliła w drugą stronę. Bo, bo znów, tak jak rozmawialiśmy, w różnych miastach jest różnie. Wrocław y, nie, nie traci ludzi. Już nie traci. Nie. Na zero, to jest, nie? Tak. Mały plus. Tak, tak. Zero Poznań, no właśnie, mimo że jesteśmy gdzieś tam pod jakimiś względami podobni. Oczywiście we Wrocławiu to jest też kwestia... Ale ma swoich miglanców, którzy też tam po prostu dużo, dużo, decyzji takich czy innych podejmują. Wydaje mi się, że to jest tak wieloaspektowa sytuacja, że jakby różne czynniki tutaj mogą wpływać na to, że ta, że ta sytuacja się różnicuje. Natomiast jeśli chodzi o te bloki, bloki we wsiach, to wydaje mi się, że być może to będzie w ogóle taka, czy, czy już się dzieje, bo, bo one przecież powstają. Taka, taki rodzaj, przepraszam, bo to będzie brzmiało klasistowsko, ale, ale wydaje mi się, że to dobrze oddaje charakter tej sytuacji, że to jest taka bieda suburbanizacja, znaczy, że kiedy nie stać właśnie gospodarstwa domowego na to, żeby kupić dom, ale ta presja ekonomiczna wciąż jest, żeby poszerzyć metraż, w, jakim, w, w ramach jakoś tam ograniczonych zasobów, no to rynek odpowiada na to właśnie w ten sposób. I w sąsiedztwie Wrocławia też są takie przykłady. E, powiedziałabym wręcz, że to jest tak, że y, y, po części małe miasta w sąsiedztwie Wrocławia przejęły ten ciężar. Czyli mamy tam na przykład przykład Siechnice, Oława, Oleśnica, które bardzo rosną, ale rosną właśnie na swoich obrzeżach budując wielopiętrowe bloki, w których mieszkają ludzie pracujący de facto na co dzień we Wrocławiu. Tak, szczęśliwie część z nich dojeżdża do pracy koleją, więc to jest o tyle, o tyle dobrze, ale bardzo wielu z nich jeździ samochodami, dlatego wjazdówki do miasta są regularnie zapychane. Ja taką kwestię. co, co dominuje, bo ja, ja osobiście właśnie jestem przekonany, ale to na skutek obserwacji nie mam danych są takie dane, że jednak już w tej chwili dominuje suburbanizacja, właśnie ta bieda suburbanizacja, tak? Czyli, że, e, że ludzie przede wszystkim kupują tanie dwa pokoje z kuchnią mm -hmm. 20 km od dużego miasta, bo ich nie stać nawet na pokój z kuchnią bo nadal dominuje mm -hmm. jednak tak, własność tak, i, tak. i deweloperka i kredyt, a nie te zaczątki mieszkań na kraju. Mm -hmm. niewielka część mm -hmm. i przykład, przykład a propos konsekwencji urbanistycznych, że e, Mosina to jest e, miasteczko 20 km na południe od Poznania, z tym, że dojazd jest z Park Narodowy. W tej chwili, od kilku lat, tam, tam jest bardzo intensywna zabudowa deweloperska. So, tak family House to jest ta, e, ta, taka modelka, która tam e, to w Poznaniu. Tak. Jest, jest tam, tam są ceny o 40% niższe niż w Poznaniu. Tak? No tak, no to to jest... Ale że, żeby, żeby udrożnić do, do Poznania to toczy się walka o wybudowanie takiej quasi autostrady przez ten park narodowy. To jest przez Puszczykowo i Puszczykówkę, to, to, to dla waszej wiadomości. No, no bo trzeba jeździć samochodem, mhm. tak, więc konsekwencje są, są dramatyczne. Ale mhm. wracając, to jest pytanie o, o proporcje. Czy, czy w ogóle mamy jakieś dane? Przesłanie, żeby to ocenić, dlatego że, że w sporach o miasto, to mówi się tak, że jak my w Poznaniu nie pozwolimy wjazdu na mną do centrum, to ci bogaci sobie wyjadą i kupią dom po miastu. My tutaj oni wcale czy sobie kupili, to już kupili, natomiast no, oni nie, nie wyjadą, tylko wyjeżdżają ci nie po prostu na mhm. mieszkaniu w mieście dlatego uciekają. Mhm. No, Można by było sprawdzać, bo y, oczywiście no niestety tutaj statystyka nie jest naszym sprzymierzeńcem. Dane są zbierane fatalnie i są zbierane na wysokim poziomie agregacji. Tak. Tutaj by trzeba było mieć, y, trzeba by było mieć dostęp y, do, do szczegółowych danych dotyczących na przykład przy, przy okazji pozwoleń y, wydanych na budowę. Czy to jest, czy po pierwsze jakby rozebrać to do poziomu poszczególnych gmin, bo te dane niestety o pozwoleniach na budowę, jeśli ja dobrze pamiętam, są gromadzone na poziomie powiatu, no to jest psu na budę, to, to takie dane, które są dostępne, to, to, to nic nam nie powiedzą o urbanizacji. Nie pamiętam teraz w tym momencie na, na poziomie którego, której tej jednostki statystycznej są zbierane informacje o budynkach oddanych do użytku, bo tam jest zróżnicowanie na um, chyba budownictwo jednorodzinne, indywidualne i wielorodzinne. To ta wielorodzinna no to są zazwyczaj jacyś tam deweloperzy, którzy za tym stoją. Ale coś z tego co pamiętam, to też chyba one są dla powiatu, więc trzeba by było wykonać jakiś taki złożony ruch do gusu. Z prośbą o informacje dla poszczególnych gmin, a może nawet nie tylko dla gmin, tylko jeszcze żeby zobaczyć jak to w poszczególnych miejscowościach wygląda, bo miejscowość miejscowości nierówna. Szczególnie w dużych gminach. Więc no to, jest, to jest wyzwanie, bo współpraca z GUS-em to, no, to jest trudna rzecz. Nie bardzo wiemy, tak. Organ, oczywiście, tak. Organoleptycznie możemy coś tam widzieć, ale rzeczywiście dopóki nie ma, nie ma twardej statystyki, która by to, by to było bardzo, bardzo złapała. To wymagało takiej kwerendy po urzędach Gminie, Tak, to znaczy no niestety, tak. Znaczy tam wydziały budownictwa gromadzą te dane, ale no, jakby ja miałam takie, takie doświadczenie, że na niektóre dane czekałam nawet pół roku. I one przychodziły w formie takiego jakby skanu, tak, z zeszytu, z ręcznie wyrysowaną tabelką. Niektóre wydziały architektury i budownictwa miały oczywiście taki, że to był jeden ruch w Excelu i przychodził załącznik w mailu, ale gdzie gdzieniegdzie to było właśnie taką chałupniczą metodą bardzo, bardzo trudne. A z tego co wiem, w Gusie na tego typu dane zamówione to jest szansa, że się czeka nawet rok. Także to jest, to jest męka, to jest męka niestety. Każdy, kto pracuje na danych, to, to wie, jak, jak to wygląda, niestety. To jeszcze mamy dwa pytania. Um, tutaj Marek i tam Pani z tyłu i ostatnie pytanie będzie trzecie. Czwarte, damy radę cztery. Dobrze, to może, może się uda tak, żeby najpierw były zadane te pytania, a potem dobra, już zbiorczo dobra. odpowiesz, um, żeby już, to już ponad godzinę rozmawiamy. Oczywiście jest to bardzo ciekawe, no ale... E... Internet się skończy. Internet się skończy, właśnie. To proszę Marek. Miejscu. Tak, on są też. a co więcej, to czas mm -hmm. jest bardzo trudno powiedzieć, co, tak. co się dzieje. Czasem moje pytanie jest takie: pytanie o prognozy? Socjolozy generalnie słowo pokazują, a problem. Dziękuję. Wydaje mi się, że to, jakby teraz logicznie analizie to, co on ma takie, starzenia się. z tych samochodów, do moment, kiedy momentu się pana prowadzący do miasta. Myślę, że nawet można oszacować kiedy to będzie. Mhm. Być może to będzie w okolicy 25 albo 30. Tak, pier, pierwsze kohorty myślę, że tak. Więc mhm. być może to, to, to byłby ten element światełka. Chciałem zapytać mhm. czy, czy rzeczywiście jest nadzieja, że miasto jakby powróca do swoich takich sensownych gran w związku ze starzeniem tego pokolenia, które uwierzyła mi sobie o własnym kawałku amatarnika. Mm -hmm. mm -hmm. Dobra, Ach, pytania macie? Dam Pani Chciałam zapytać, czy pan badania obejmują e, aspekt komunikacji miejskiej? W sensie e, nawiązuje do tego, że cała ta e, czarna m, przyszłość e, osób ułatwił może Mogłoby się wiązać właśnie z komunikacją miejską, która zastąpiłaby właśnie te samochody, mm. w sensie tych rodziców, którzy wywożą dzieci i po prostu mm, suburbianie stałyby się takie, takie zamknięte. Moje mm -hmm. pytanie właśnie o... Mm -hmm. o rolę komunikacji. Mm -hmm. Okej, okay. tutaj Pan Tak, ja chciałem zapytać, czy Pani badanie, czy też spostrzeżenia? to, czy ci ludzie się przyznali też po stronie pasywu do takich strat towarzystwa społeczne. Mm -hmm. ponieważ z mojego takiego, ja jestem poznany, jakim miesiąc tak? ale bardzo spora część moich myśli mm -hmm. czyli rodziny wybyło i ci ludzie zniknęli. Mm -hmm. Znaczy oni, nie no jest tak jakoś wrażenie, że z nimi już nie ma kontaktu. Mm -hmm. Oni są, muszą mieć tak logistyczne podejście do życia, że praktycznie nie, nie mają czasu na życie towarzyskie, bo to kosztuje dojść i tak dalej. Bo tak jak pani tu dokładnie zauważyła, że na no, przykład pieniądze z nie jest po prostu porozmawiać o kosztach tego wszystkiego. Mm -hmm. tak sam, jak się z nimi tak, to nie zawsze mu nie siada. To jest świetny wybór. A się czuje, że coś jest nie tak. Mm -hmm. Czy oni do tego że się gdzieś przyznają? Mm -hmm. Tak. Mm -hmm. podbić. To jest taki optymistyczny, optymistyczny głos na koniec. To, to, to, to ja może po, po, po kolei. To, co Marek mówił o, o prognozy i powrót do miasta. Tak, znaczy ja bardzo jestem jakby zainteresowana tym, żeby obserwować, co się dzieje. Czy faktycznie te pierwsze kohorty zaczną wracać? <śmiech> dla mnie to jest pytanie trochę o warunki strukturalne dla tych powrotów. Znaczy, okej, okay, możemy sobie wyobrazić, że te. Załóżmy taki scenariusz, nie? że to jest ruch starszych osób, które czują, że te domy podmiejskie już nie są dla nich, ale chcą się wyprowadzać do miasta. Wydaje mi się, że wracamy tutaj znów do problemu jakości substancji mieszkaniowej, która się w magiczny sposób przez te lata ich. <śmiech> Tak, oczywiście, oczywiście, tak. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, 10 lat dokładnie, czyli tak, no albo tor... tak, albo nigdy, tak, no więc jakby teraz wychodziłoby na to, że przynajmniej część uwagi władz miejskich różnych miast powinna być skupiona na tym, żeby zacząć przygotowywać substancję mieszkaniową wraz z otoczeniem, z całą infrastrukturą społeczną, przestrzeniami publicznymi, parkami i tak dalej, i tak dalej, dopasowaną do potrzeb osób starszych, być może za chwilę schorowanych, wymagających opieki, czy dziennej, czy takiej, czy innej. No to Jeżeli mówimy, że 2025, to to właściwie daje władzom miejskim trochę mniej niż dekadę, nie? żeby się do tego przygotować. No, pewnie każdy z nas w zaciszu swojego serduszka gdzieś tam już wie, czy, czy władze są w ogóle gotowe na to, czy myślą o tym, czy ktoś myśli w ogóle strategicznie o takim problemie, prawda? Ja we Wrocławiu wiem, że, że, że nie, że nikt o tym w ogóle nie myśli, nie? To, to, jest, to jest to. Kwestia komunikacji. To by było bardzo fajne, żeby nieco tę mobilność podmiejską zrównoważyć, tylko problem polega na tym, że zarówno władze miejskie, jak i władze gminne mówią: No dobrze, ale kto za to zapłaci? Mamy tutaj problem z przekraczaniem granic pomiędzy jednostkami administracyjnymi, znaczy jednostkami samorządu terytorialnego, i to właściwie kończy dyskusję. Znaczy, mamy do czynienia ze psychologią polegającą, polegającą na tym, że wójt jednej gminy nie będzie dokładał do transportu, który wiezie ludzi ze wsi, które akurat tak się zdarza, że ona jest na terenie innej gminy jak mają się podzielić kosztami, a jeżeli jeszcze w ogóle nie daj Boże ten autobus podmiejski miałby na przykład płacony przez gminę podmiejską miałby wjeżdżać do zasadniczego miasta, czy tego miasta centralnego, no to ja już słyszałam o takich problemach, że na przykład pojawiają się zarzuty ze strony władz tego miasta centralnego, że te autobusy podmiejskie zużywają nawierzchnię i należy pokryć te straty. Więc to jest kwestia po części związana z porozumieniem się różnych podmiotów, które mogłyby taką wspólną, zintegrowaną komunikację zaoferować. Po drugie to jest kwestia tego, żeby przynajmniej przez chwilę nie próbować jej równoważyć finansowo bo to jest zawsze taki problem, że tych kursów jest za mało, one są zbyt rzadkie, przystanki są zbyt odległe od siebie, dla nikogo to nie jest wygodne, w związku z tym nie chce, nikt nie chce się przesiadać do tej komunikacji zbiorowej. Skoro nikt nie chce się tam przesiadać, to organi potencjalni organizatorzy tej komunikacji mówią, no dobrze, ale w ogóle nie ma wzięcia. No więc po co my mamy taką komunikację organizować? W związku z tym w niektórych gmin jest tak, że w niektórych gminach, które są nieco bardziej zamożne, ta komunikacja. No. Znaczy, ja akurat wyjeżdżam bardzo często do sklepu, <gry> i korki, które stwarzają się, żeby dojechać do centrum, po prostu są kilometrowe. Więc m, taki argument, że po co wsiadać w komunikację miejską? Znaczy, komunikacja miejska, a stanie w korku, to dla mnie to taka trochę. Kolejny chłopak obejmuje w Poznaniu już pokój szagmiery. Tak. Nie. Strategicznie to się muszą w ten problem włączać, się musi po prostu powielać. Tak, tak, no to tak. Objąć. To jest klasyczne zadanie takie dla ZITU po prostu. Nie? transport, ale to jest po prostu no, ambicja liderów tych jednostek samorządu terytorialnego i próba nie narzucenia sobie dominacji jakiejś tam bogatszej gminy i tak dalej, może nam się to wydawać absurdalne, ale to są, to są czasami takie argumenty, że ja nie dołożę tam temu, bo on coś tam w jakiejś innej sprawie, parku czy co. No to to jest, to to jest bardzo fajne, we Wrocławiu nie ma czegoś takiego, no i mm naprawdę -hmm. tak, trudno tutaj znaleźć rozwiązanie. Tak. Albo ludzi budujemy zachęt, żeby jednak zostawiamy w mieście, albo rozbudowujemy infrastrukturę mm -hmm. do ogromnego zmiany, to to jest trochę bez sensu, bo jakby nie mamy raczej wzmacniania procesu to jest faktycznie, to, tak. To, czysto, czysto, czysto. Mm -hmm. Jeśli chodzi o to pytanie o straty towarzysko-społeczne, to tutaj akurat jakoś tak się okazywało, że ludzie chętnie o tym mówili i absolutnie ma pan rację, że jest właśnie tak. Znaczy, że ludzie relacjonują nie tyle, że oni się sami stracili towarzysko, w sensie, że już nie ma życia i tak dalej, Ile mówią o tym, że bardzo silnej weryfikacji uległo grono znajomych z różnych powodów. Znaczy, jednym powodem jest oczywiście to, że ta decyzja o wyprowadzce zderza się z określonym etapem cyklu życia. Czyli to jest ten moment, kiedy właśnie często pojawiają się dzieci, one bardzo angażują i po prostu ta pula czasu wolnego na to, żeby gdzieś tam się zatracić w mieście, ona się po prostu znacząco kurczy. I to jest jakby historia, którą każdy przeżywa gdzieś tam w swoim gospodarstwie domowym. Druga sprawa to jest taka, że rzeczywiście y, dla znajomych y, zorganizować logistycznie przyjazd do domu pod miastem, który oznacza, że albo jedziemy samochodem, w związku z tym ktoś nie pije, no więc bez sensu, albo jedziemy taksówką, ale to jest drogo, albo nocujemy, no ale to jest takie trochę, no nie każdy ma ochotę raz nocować u kogoś, a dwa y, gość, y, gospodarze nie, nie zawsze mają ochotę gościć jakąś tam chmarę, chmarę ludzi. W związku z tym to są takie spotkania o bardzo ograniczonym zakresie, dużo rzadziej, spokojniejsze i rzeczywiście ta jakość życia towarzyskiego już nie jest taka jak kiedyś. A trzecim, przepraszam, trzecim czynnikiem weryfikacji, o którym ludzie mówili, jest po prostu zazdrość. To znaczy dla części grona znajomych to, że ktoś pierwszy albo w ogóle wyprowadził się, wybudował dom i wyprowadził się pod miasto, po prostu wywołuje negatywne emocje z którymi obie strony już nie bardzo sobie są w stanie poradzić. Właśnie taką, no właśnie, zazdrość, że komuś się lepiej powodzi, że coś tam. I po prostu drogi się rozchodzą. Ale to był jeden, to, to był jeden z wątków, który też się pojawiał po tej stronie minusów, że to życie towarzyskie rzeczywiście, rzeczywiście ucierpiało. No właśnie, a, a, a to co Pani mówiła o tym, że, że te miasteczka, które gdzieś tam pojawiają się te bloki, one mm, faktycznie jakoś y, ożywia, o, ożywają, no to, to chyba sobie tylko pozostaje życzyć, żeby rzeczywiście tak było, żeby one nie funkcjonowały wyłącznie jako sypialnie. E, dla tego tak, miasta, tylko żeby one, tak, żeby to nie była tylko, tak, tak, tak, no to tak, właśnie jakby sięgając gdzieś tam do tych takich klasycznych, klasycz, klasycznego pytania właściwie, no przepraszam, czym jest miasto? Tak, bo to nie jest tylko gęstość, heterogeniczność, liczba ludzi, tylko no właśnie ta miejskość, taka, to Paweł Kubicki pewnie o tym mówił dużo, taka właśnie żyta, codzienna, prawda? By, bycia w, mieś, w mieście, korzystania z niego i gdzieś tam po prostu praktykowania tego miejskiego stylu życia. Jeżeli my tylko do takiej przestrzeni wpadamy, żeby się e, przespać, no to, to, to, to to nie jest miasto, to jest, to jest hotel na steczkach, wsiach, przylepłych, że nie Granicy z Poznaniem. I tam jest osiedle, Kiecz w gminie Rokietnica, jest podzielone na pół, bo część jest w granicach miasta. Na koleżanka mieszka już 200 metrów od granicy już w gminie Rokietnica, tak? Natomiast ja chciałem jeszcze do tego, takie pytanie do tego życia towarzyskiego, mm -hmm. bo w sporach internetowych Miłośnicy suburbanizacji, no oni używają takiego argumentu, że ich właśnie miasto już nie jest potrzebne, bo oni się spotykają po tych landach, jeżdżą do siebie, już tam mieszkają. Są jakieś fajne knajpy takie ekskluzywne gdzieś tam poza, poza granicą miasta e, e, i, Właściwie to, to tylko z galeriach choroba, one są na peryferiach i tam się zakupy. Robimy. Miasto nie jest i potrzebne, a, a do pracy to też, bo część jeździ do pracy po, po prostu mm -hmm, pewnie Ja mam pytanie, czy w tych badaniach się taki motyw pojawił że pytanie, się, pojawił, że wyrosła nowa jakość życia, czy w na partneri, Miasto jest niepotrzebne. Zjeżdżały, nie? Na bale i rauty i tam inne. Gdzieś tam jakieś takie ślady się zaznaczały, one myślę, że są dosyć mocno powiązane też z jakimś takim kapitałem ekonomicznym i po prostu jakby tym, że nas no po prostu stać, żeby sobie do tych knajp jeździć, ale żeby też się u kolejnych znajomych odwiedzać, że na, nawet taki komfort takiego zorganizowania sobie życia rodzinnego, żeby tak intensywne życie towarzyskie prowadzić, jest też jakimś chyba no, wyróżnikiem statusowym, nie? że po prostu nie każdy jest w stanie tak, tak funkcjonować. Nie? Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Hmm. Zobacz, na przykład, hmm. na przykład hmm. to, że potrzebne są jakieś zdrowia, cały system edukacji, kultury, i tak itd. Tego tak po prostu nie, nie ma. Nie ma. Tak, na to, nie jeżeli ma. wystarczy nam grill y i słuchanie bacha z aparatu, no to to bo Tutaj jednak trochę mało jest. Hmm. Ale oni więcej nie potrzebują, bo potwierdzają się w swoim tym sukcesie. Pytanie, czy to jest jakieś uzasadnienie, czy racjonalizacja w sytuacji, która na pewno nie jest. Sami, że oni tak się tęsknią za czym, ale się trochę nie przyznają. przeproszenia. Mm -hmm. Poza tym to, to, to Pani powiedzia jakie zajście, o tym nie pomyślałem, ale ten jak się z nimi rozmawia, bo oni są gotowi na życie towarzyskie, ale żeby do nich przyjechać. <grym <grym tak jakby przekonowywali ten problem trochę na nas, mm -hmm. że my po niech po nas, z naszej strony jest ten problem, mm -hmm. że my do nich nie chcę przyjechać, bo można przerocować, kogo mm -hmm. czeka i tak dalej. Tak, tak. mm -hmm. mm -hmm. jest to, że nie buduje się, nie przewiduje się, przynajmniej tak samo moje obserwacje, yy, wspólnych przestrzeni. Tak. O, tak o, to, gdyby te osiedla mm, miały wymyczek, gdzie no. byłaby apteka, przypadnia mm -hmm. yy, lekarska, yy, poczta, coś, co by skupiało yy, tą społeczność tylko o inaczej, już to kontakty mm -hmm. niekoniecznie związane z sytuacją ekonomiczną, bo pójść do jakiejś tam mm -hmm. restauracji naturalnej. No tak, ale pójść na lody, spotkać się przy kątanie tak, tak. w te, te społeczności się zżywały i byłyby atrakcyjniejsze. I ja mam takie doświadczenie, bo moje dzieci mieszkają w ludzie starzeń, tam na Torach buduje się coś tak, pozdrożnego. Tak, tak, I y, poproszono mieszkańców o y, y, pomysły, co chcielibyście, żeby no ja stworzyłam z moimi dziećmi taki plan i chodzili, byliśmy, rozmawialiśmy z mieszkańcami i wszyscy na naszą koncie słuchajcie, dużo akcentów, dużo meczek. Tak, właśnie tego nam brakuje. Mm -hmm. Nie ma. Stoją w tym stworzeniu yy, szeregowe domy, w tej chwili bez zieleni przypominają posłownie koszary, obozy. I nie ma tej wspólnej przestrzeni. Te dzieciaki nie wiedzą, co one mają z robić, a już są takie właśnie kilkunastoletnie, i to mogły spotkać Jest się na, na lotach. Tak, Kompleksy. tak, tak. Nie, tak. nie wiem, co zrobi na scharze z naszymi propozycjami. Mnóstwo popisów dodaliśmy, na razie ściszej, obok tego. Kto, że tak powiem, mógłby wpłynąć na to? żeby te osiedla były budowane z głową. Ja miałam przyjemną śmieszkę przez 15 lat na osiedlu, które powstało na Polu, z że to było w Hamburgu, nie w Polsce. I zanim to osiedle powstało, to było wszystko przemyślane. Cała sieć dróg była. Były szkoły, by przedszkola, był by kościół, wszystko było. I był rynek. I był rynek wokół któregoś to życie skupiało. Um, I w ogóle to nie przeszkadzało, mm. że to było za miastem, bo jeszcze to oczywiście zbudowano ośrednio przy stacji Szybnie Kolejów mm -hmm. Mińskich. Świetnie się mieszkało, więc tego w Polsce brakuje, ale jeżeli chodzi o to, to się Tak, nowe Żerniki. Mm -hmm. znaczy, znaczy, no... No, tak. Tak. Ale no to nowe, nowe żerniki, tak. To jest jakby powrót do jakby odtworzenia takiej idei osiedla społecznego, gdzie rzeczywiście no coś, co wydawałoby się jest rzeczą oczywistą i powinna być zawsze wdrażana, czyli e, urbanistyka. Po prostu została zaaplikowana podstawowa zasada urbanistyczna. Ze wszystkimi szkołami. No, no niestety, no, w Polsce kultura planowania przestrzennego jest taka, jaka jest. Nie, jest, jest to długa bo w że, że planowanie jest No, no, okej, okay, no, tak, to to tak, no tak, to jest bardziej nowy, tak, nowy rynek. No tak, no masz rację, Kult... mamy doświadczenie, mamy, mamy pewną kulturę, ale trochę o niej zapominamy, nie? Nie odwołujemy się do niej niestety. To są tereny, prawda, produktu, dany, które wykupuje deweloper i sobie buduje. Tak. Mila musiała wykupić jakąś część na ten rynek, prawda, na tą część. Podnie też Przestrzeń publiczna, tak, wyłączenie spod zabudowy tak. mieszkaniowej i, i już. Tak. No, Pla, plany miejscowe, to zresztą bardzo dobrze przecież wiadomo, plany miejscowe przewidujące zabudowę dla, dla Polski są takie, że jeśli ja dobrze pamiętam chyba Polska powinna liczyć 80 milionów mieszkańców czy nawet więcej, żeby, czy tak, bo tam, bo tam jest różnica pomiędzy studiami a planami, prawda, że w studiach chyba jest tak, że populacja to powinno być 300 milionów Polaków, żeby zaludnić to wszystko, co w studiach jest przewidziane pod zabudowę rodzinną. Wrocław, bo tu, tu wiem na pewno, powinien mieć 2 miliony mieszkańców, bo takie jest, ta, takie jest tak tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. tak, tak. Dobrze, to ja może na razie zakończę tutaj dyskusja bardzo była ożywiona. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy. Dziękuję oczywiście. Ja opowie, też dziękuję bardzo za, za dyskusję, za, za rozmowę. pytania, odpowiedzi, bardzo dziękuję. dokładną, szczegółową tutaj opowieść o tym, czego udało Ci się dokonać na polskich suburbiach. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy są z nami dzisiaj, wszystkim tym, którzy byli na poprzednich spotkaniach i jest to ostatnie spotkanie festiwalu, także zamykamy w tym roku, gasimy światło, gasimy światło zamykamy w tym roku to wydarzenie. Nie wiem, Lechu, chcesz powiedzieć tutaj kilka słów, tak jak orędzie wygłosić na koniec? No, może... Aha. Powiedziałam, że nie musisz.